Witam, słuchacie teraz destylacji, po drugiej membrany stronie siedzę ja, czyli Mateusz. To już jest piąty odcinek destylacji podcastu kulturalnego. No, znowuż nie grywałem przez długi czas, ale tłumaczyć się będę w chłodnicy zwrotnej. Teraz powiem o czym będzie mowa w części kulturalnej. Eee, powiem o dwóch płytach, z tym że jedna płyta jest to płyta dvd zapis koncertu po części zapis koncertu po części wspaniały dokument druga płyta jest to nieprzeciętna płyta nieprzeciętnej polskiej wokalistki sprawdzającej się znakomicie w kilku gatunkach ale o tym powiem już później także serdecznie zapraszam do wysłuchania dalszej części podcastu destylacja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 Maciek Skwara, Wrocław, bez nazwy. Halo? Halo? A, nie Skwarek, tylko Skwara. Maciek Skwara. I żeby posłuchać podcastu bez nazwy, tak? No dobra, już mówię. bez nazwy www.beznazwy.net Po tym krótkim promo wracam do was ja. Chciałem teraz zacząć już część kulturalną, już chciałem zacząć destylację. Tak naprawdę... Hmm... Powiem wam teraz o zapisie pewnego koncertu, o dokumencie, o, o zarejestrowaniu pewnego najbardziej kultowego koncertu, festiwalu w zasadzie można powiedzieć, bo to był festiwal, a nie koncert, pewnego historycznego wydarzenia w świecie muzyki rockowej. Wydarzenia, które odbyło się w dniach 15, 16, 17 i 18 sierpnia 1969 roku na pewnej farmie koło Nowego Jorku jeżeli jeszcze nie wiecie o czym mówię to mówię tutaj o festiwalu Woodstock nie mówię o tym polskim który ostatnimi czasy te już nowe wydania są coraz gorsze coraz dziwniejsze zespoły są zapraszane no a mówię właśnie o tym amerykańskim o tym prawdziwym na którym wystąpiły już legendy rocka takie jak Dennis Joplin, The Who, Joe Cocker, Jimi Hendrix, no same, sama śmietanka roka tamtych lat, takiego prawdziwego roka pomieszanego z bluesem jeszcze, nie takiego syfu jak teraz, możemy sobie posłuchać. Eee, tak, płytka kosztuje 40 zł, ale powiem wam, że naprawdę warto, dźwięk jest rozłożony w 5.1 Niestety nie ma e, napisów, nie chodzi mi tutaj o napisy po piosenki, ale o napisy pod wywiady z ludźmi, którzy tam byli z tymi hippisami, bo jeżeli ktoś liczy, że to jest tylko zapis koncertu, tak jak ja na samym początku myślałem, że włączę sobie i obejrzę to, to półtorej godziny Hendrixa czy, czy Joplin, no to jest w błędzie, bo jest to zapis koncertu przyplatany z wywiadami. To jest w zasadzie dokument. Tutaj jest napisane jakiś cytat Chris'a Williama z tyłu. To nie tylko świetny dokument, co zapis największego koncertu rockowego wszechczasu. To się zgadza. To jest w zasadzie dokument niż koncert wydany na DVD. Niemniej jednak można tutaj zobaczyć Hendrixa, Janis Joplin i tych innych wszystkich najlepszych. Tylko, że wybrane są ich dwa najlepsze kawałki, na przykład z dechu to było chyba Go to the Mirror, albo coś takiego. Nie pamiętam już tego. Eee. Więc tak, powiedziałem już, że dźwięk jest rozłożony w 5.1, co daje naprawdę fajne odczucie, jeżeli się go włączy. Eee. Tron 216 minut, teraz dane z pudełka z tyłu. Płyta dwuwarstwowa, no bo 216 minut na, na 4,7 GB właśnie nie zmieściło. Naklejeczka jest z tyłu pudełka, napisane jest Płyta DVD do sprzedaży detalicznej z licencją do wypożyczania. Wow, jeżeli by nie było tej licencji, to na pewno bym nikomu tego nie pożyczył, ani nie... No już nieważne, czego bym z tym nie robił. Eee... Cena 40 zł nie jest tak wygórowana, jeżeli możemy sobie słuchać e, naprawdę wspaniałych artystów. Tutaj mogę e, przeczytać kto wystąpił, chociaż nie wiem no w sumie po co to czytać. No, ale na przykład dechu koncert zespołu dechu e, w zasadzie to dopiero po tym po obejrzeniu tego filmu e, tak naprawdę zainteresowałem się tym tą kapelą yy, i nie żałuję tego, bardzo się cieszę, że kupiłem ten dokument, nawet tylko jeżeli bym odkrył i jeżeli nic innego by mi się nie spodobało, oprócz występu zespołu The Who, to mimo wszystko nie żałowałbym tego, bo otworzyło to, prawda, do mnie jakby drzwi do nowej kapeli, którą teraz, która teraz jest jedną z moich ulubionych. Oczywiście rokowe, bo, bo znam jeszcze inne z innych gatunków muzyki, których nie można ocenić w tej samej skali, bo nie będę oceniał na przykład yy, Kazika i tutaj Dehu, bo nie ma co porównywać. To jest inna muzyka, ale coś wydaje mi się, że zaczynam nudzić, więc będę przechodził do podsumowania tej płyty. Brak napisów. W sumie to nie przeszkadza mi wcale, bo tutaj ten amerykański, którym się posługują ci hippisi, jest doskonale przeze mnie rozumiany. nieco żebym się chwalił jakoś wybitną znajomością angielskiego, wręcz przeciwnie. Moja znajomość angielskiego jest przeciętna, ale na tyle, że umiem zrozumieć, co do mnie się mówi. No, tak jest z tym. Hmm. Co tu jeszcze można powiedzieć? No a w sumie chyba już wszystko powiedziałem. Zapis najważniejszego wydarzenia w dziejach muzyki rockowej. Wiele wspaniałych zespołów, 216 minut naprawdę wspaniałej muzyki i, i, i pokazania przede wszystkim jak się żyło na tym Woodstocku. To może też raz coś jeszcze o tym opowiem. Głównie tam się jarało blanty z tego co widziałem, wszyscy palili trawę, yy, muzycy na scenie, hippisi pod sceną, ludzie tam w krzakach, wszyscy się kąpali w jakiejś tam jeziorku, yy, wszyscy się kąpali nago, nudyści, jacyś hippisi, bardzo sympatycznie, pokojowo, nie widziałem tam chyba żadnej awantury, a to był dość obiektywny yy, dokument, ani żadne strony niczy, yy. Co tam jeszcze? No pokazane jest całe życie tego miasteczka, bo to na czas tych kilku dni ten Woodstock, to chyba nie wiem właśnie w jakim mieścinie to działo, w jakiejś małej na pewno, to, to miasteczko stało się naprawdę centrum kultury w ogóle. Przerodziło się w największe zbiorowisko hipisu, największe zbiorowisko ludzi takich pozytywnych na świecie na te parę dni. No, czyli naprawdę polecam to, bo to jest wspaniała płytka, to jest mój chyba najlepszy zakup, jaki dokonałem. Oczywiście znam inne fajne płyty, ale naprawdę to, tych pieniędzy nie mogłem wydać się lepiej, jeżeli chodzi o muzykę, czy film. Za tą cenę nie kupicie nic innego tak fajnego, ale nie musicie przecież kupować, możecie od kogoś pożyczyć, bo ta płyta ma licencję do wypożyczania, także... Bez obaw, możecie sobie ją poruszyć od waszego kolegi, jeżeli on ją posiada. Bo jeżeli nie, to może być ciężko. Może już powiedziałem o samej ale jeszcze chciałem coś powiedzieć o tym festiwalu, bo naprawdę to jest wydarzenie przełomowe. W 79 roku, w 89 roku, w 94 roku i w 99 roku. Czyli nie odbywa się on jakoś cyklicznie. Oprócz tego jeszcze oczywiście w 69 ten, który jest zarejestrowany na płycie. No pod wieloma względami ten festiwal był, był naprawdę no fenomenalny, no, głównie chodzi o zbiorowisko tylu ludzi mimo prawie żadnej reklamy bo niezbyt się reklamowali z tego co wiem z tej płyty właśnie się dowiedziałem o tym no przyjechało tam mnóstwo ludzi nie ma chyba tutaj nigdzie napisanego ile przyjechało bo teraz zbieram się informacjami z internetu ale niektórym krytycznie na to spojrzeli na ten festiwal niektórzy uczestnicy co tam jeszcze aha bo właśnie dlatego że, że ta pogoda która tam była w czasie trwania tego festiwalu była co najmniej kiepska tam jest pokazana taka scena na tym filmie gdy takie wielkie metalowe kolumny stoją takie nie wiem jak to się nazywa fachowa, bo się nie znam na tym ale takie z belek blaszanych poskręcane żeby tam na górze jakiś głośnik stał, czy, czy zaznaczenie sceny, które było tylko płucne w zasadzie. Scena była z drewna zbudowana, takiego chamskiego, chyba nieoszlifowanego nawet. Drewno się szlifuje. No, jak widzicie, moja znajomość techniki, mechaniki, budownictwa jest żadna. No tak, staram się wam powiedzieć jak najprościej, bo mądrych słów nie używam tutaj, bo nie znam ich, nie znam fachowych określeń. Więc wracając do tematu, te bezmetalowe takie coś, takie metalowe wieże to mogę nazwać, na yy, których były albo głośniki albo, albo na przykład kawałek tego płucna, które okrywało scenę podczas pewnej burzy wieczorem, zaczynały się tak bujać, że kazali ludziom odchodzić od tego, a wiadomo, że tam było tych ludzi naprawdę mnóstwo. No nie ma tutaj nigdzie danych podanych. Danych podanych. Nie czuję, że rymuję. Nie ma podanych danych yy, odnośnie ilości. Na pewno gdzieś są, ale... Ale ja ich nie widzę teraz i nie chcę tutaj szukać, bo chyba każde kliknięcie myszki słychać. Powiedzcie mi słychać, czy nie. Pewnie słychać no, właśnie, kurczę zacząłem się znowuż, jak zwykle gadam sobie, gadam i, i tak, ale jeszcze może powiem o pozytywnym zachowaniu się policji tak, policja czasami potrafi się zachować pozytywnie, na parę dni tego festiwalu, tak, oczywiście nie do końca legalnie, e, i nie do końca zgodnie z prawem, ale policja przyzwalała na zażywanie narkotyków w no, palenie marihuany, no, czyli nie zażywanie narkotyków tylko po prostu no, palenie, no, tak. Marihuana to już nie jest żaden narkotyk. To chyba każdy człowiek żyjący w XXI wieku umie odróżnić narkotyk od po prostu zielska. Wokół tego festiwalu krąży wiele legend. Jedną z tych legend jest to, że bo ten festiwal, jak już wspomniałem, odbywał się przy pewnym małym miasteczku, które bardzo łatwo było zakorkować i właśnie to zrobili uczestnicy tego, tego wydarzenia. I ponoć, pomimo takich wielkich korków, nie użyto ani razu klaksonu, w co jest mi dość ciężko uwierzyć, może dlatego, że mieszkam w Polsce z tych czasach, a nie innych i, i te ludzie mają taką mentalność, a nie inną i są bardzo nerwowi i wszystkim się spieszy i, i w ogóle jest jakoś tak niesympatycznie, może tak było, no ale naprawdę, jakoś mi jest w to ciężko uwierzyć. No już dużo czasu gadam o tym festiwalu. Jeszcze mam parę spraw do poruszenia, oprócz niego. A sam festiwal też jeszcze mi zostało coś, na przykład zachowanie tych starszych ludzi. Ludzie urodzeni przed wojną, bo no to był 69. rok, czyli ci starsi ludzie to już byli urodzeni przed wojną. Pomagali tym młodym hipisom, bo na przykład na festiwalu nie było zbyt wielu Miejsce, gdzie można było się wykąpać Było tam to właśnie, o którym już wspomniałem Jedno jeziorko Ale to tylko jedno miejsce Ale nie było żadnych jakichś tam zlewów, tak jak teraz są na Jerocinie Czy na, na Woodstocku Więc ci starsi ludzie Naprawdę przygarniali tych młodszych Żeby, żeby ich wykąpać Żeby sami się wykąpali no. Bez przesady, aż tacy opiekuńczy nie byli ci ludzie Żeby się wykąpać Mogli, żeby zjeść coś ciepłego no. No, co też mi zaskoczyło to, to zjawisko, bo na przykład po obejrzeniu takiego dokumentu z Jarucina, który 80. któryś rok to był, e, chyba się fala nazywał, pokazywali starszych ludzi, jak tam e, klną, klną na tych, na tych panków, że są bardzo głośno się zachowują. No, przecież to koncert jest to, jak się można cicho zachowywać, i przypuszczam, że na Woodstocku też ludzie nie, nie chodzili na paluszkach. Tylko bawili się, tak jak bawić się powinno, yy, powinni się bawić młodzi ludzie, czyli, czyli energicznie, niekoniecznie z użyciem przemocy, prawda, bo to akurat jest negatywne. I na tym festiwalu chyba też o tym mówiłem, że, że nie widziałem żadnej bójki, pomimo, że jest to obiektywny materiał, a nie jakiś strony niczy, że taki był super, ten cały yy. Ruch hipisowski, bo to jest nagrywane przez telewizję amerykańską, a wiadomo chyba jaki stosunek miał rząd do, do tych ludzi, do tych pacyfistów, którzy wyklinali całą rządzącą armię za tą wojnę w Wietnamie i, i te inne rzeczy. No naprawdę długo o tym gadam już, więc może przejdę teraz szybko do, do płyty Mariki, bo o niej teraz powiem. Płyta Mariki, Płyta Plenty. Marika jest to chyba najlepszy głos polskiej sceny reggae dancehall. Kobiecy głos polskiej sceny reggae dancehall. Ona już chyba z 7 lat działa na, na, tym, na, tej scenie, na tej scenie. Na początku działała w podziemiu, dopiero później wypłynęła z Bath, Medium Trinity Sound System. Wydali płytę Pociąg z Babilonu co to o tej płycie można powiedzieć, o tej płycie nic nie powiem, tylko mówię, że ją nagrali, bo mówię teraz o płycie plenty. Na tej płycie Marika chciała zerwać z tym swoim przydomkiem królowa polskiego dancehallu, bo tak naprawdę jest, to nie jest, że jakiś producent jej to wymyślił, czy menedżer. Ona tak, ona też tego nie wymyśliła, wymyślili to ludzie, którzy ją słuchają. Współpracowała z wieloma znanymi artystami, z Abradabem na nowej płycie OPK mmm, z Junior Stresem który udzielał się na właśnie jej płycie na tej plenty yy, Saportowała na przykład Gentlemana czyli Gentlemana, chyba każdy kto słucha reggae musi znać Gentlemana jest to generalnie europejski Bob Marley tak go można nazwać i tak go nazywam ja jest to naprawdę postać wielka, jeżeli chodzi o, o tę scenę regową Przejdźmy dalej, do tej płyty właśnie. Na płycie jest 15 utworów. Wśród nich jest utwór, który jest robiony z Fiszem. Z takim synem Waglewskiego z WW. Pewnie znacie go. Syn Waglewskiego i jego brata. O Jezus, ale ja mówię głupoty już naprawdę. Syn Waglewskiego, czyli Fish nagrywa wraz z bratem muzykę. Jego obraz ma pseudonim mad on ma pseudonim FISH i nagrywają sobie razem jako tworzywo sztuczne albo jako FISH, bo bo mad też pomaga produkować muzykę solową kurczę, naprawdę, bez składu i ładu dzisiaj mówię może dlatego, że jest dopiero za 10.11 a nie spałem za długo hm. za 10.11 rano, oczywiście Ech, zaciąłem się. Aha, właśnie, ten utwór mnie zawiódł. Jest to ostatni utwór, 15 Dlatego mnie zawiódł, bo, bo jest napisane, że jest razem z fishem nagrany, napisane, a, a tak nie jest. To znaczy, jakiś tam fish ma wkład w to, ale bardzo mały i, i prawie niezauważalny. Myślałem, że na przykład chociaż zwrotkę jakąś uda mu się przegadać, bo on nie śpiewa chyba. No ale tak się nie stało. No, bardzo bolewam nad tym, bo chciałbym zobaczyć taką naprawdę współpracę Mariki z, z Fishem. No jest 15 utworów, dwa utwory już można było wcześniej sobie posłuchać całkiem legalnie, bo do gazety były dodawane, w internecie krążyły to już trochę mniej legalnie. Oto już to jest moje serce, do którego jest teledysk i masz to, do którego chyba też jest teledysk. Aha. No, teledyski są straszne. Naprawdę. Teledyski są beznadziejne, niemniej jednak piosenki są całkiem fajne. Ale przesłuchanie 15 utworów może trochę zmęczyć. Teraz yy, na minus coś powiem, bo głównie są to love songi, które w małym, małych ilościach są fajne. Fajnie czasem posłuchać, powiedzmy, czterech, 5 utworów. No, to jest maks. Ale 15 takich utworów to męczy człowieka i gdy słucham płyty od pierwszego do ostatniego utworu, no to czuję się trochę wykorzystany. Mhm. Tak powiedziałem, a więc przejdźmy dalej. Do kolejnego. Nagrałeś tutaj właśnie Junior Strecem dwa utwory z numer razem, który współpracował z WSZ i TN i zabrałem chyba też i z Gutkiem i z tymi wszystkimi hip-hopowcami polskimi i teraz nie stosuję znowu lata mikrofon nie stosuję cudzysłowiu bo to WZC Neabra, Dab, to są naprawdę y, najlepsze głosy, najlepsi wokaliści, wokaliści najlepsi raperzy y, w Polsce, którzy już teraz się zostali, bo poprzed jeszcze był ten Magik cały Joka, y, ale już wykruszyli się niestety, Magik zginął Joka tam gdzieś po Stanach teraz sobie podróżuje. Joka to jest brat Abradaba, jeżeli by ktoś nie wiedział. Razem stworzyli Kaliber 44, o którym mam zamiar już naprawdę w niedługim czasie nagrać odcinek specjalny. I to już chyba będzie szósty odcinek. I naprawdę będę się starał, żeby to zrobić. I to już... Nie, jeżeli nagram jakikolwiek odcinek szósty, to na pewno będzie to odcinek specjalny. Tak więc... Tak więc następny odcinek będzie. O Kalibrze już mogę oficjalnie zapowiedzieć. O Kalibrze dlatego, że wywarli ogromny wpływ na polską scenę muzyczną, ale to może za chwilę, to może później, już w chłodnicy zwrotnej. O Pusie Mariki powiedziałem tyle, co widziałem. Tam pojawił się też... Mówiłem już chyba o tym, że tam Nudes się pojawiał. Niektórzy mówią, że drum and bass, no ale co przecież jest... Drum and bass. Gdzie to dramy do Mariki, prawda? Muzyka dla jakichś pustych dresów. A, jest napisane, że drum and bass. Gówno, prawda? No, jazz. Tak, to się zgadzam. No to chyba tyle. Płyta w skali szkolnej otrzymałaby ode mnie, czyli od 1 do 6, otrzymałaby ode mnie 4 z plusem. Za dość dużą ilość love songów nie dam jej piątki. Bo szóstkę to chyba tylko dostanie Woodstock po prostu jest fenomenalny i nie mogłem lepiej wydać tej kasy. No to chyba tyle by było z części kulturalnej. Zapraszam bardzo na chłodnicę zwrotną, która już po krótkiej reklamie nastąpi. Hello, baby! Are you ready? Tak, jesteśmy gotowi jedziemy jak co tydzień.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 która się nazywa Chłodnica Zwrotna, jeżeli ktoś nie słuchał mojego podcastu wcześniej, wcześniej, wcześniej. No, ale wszędzie też można słuchać mojego podcastu, gdziekolwiek pójdziecie. Możecie słuchać mojego podcastu, nikt Wam nie zabrania, możecie tylko za darmo. A więc, znowuż straciłem wątek, zapomniałem o czym mówię, więc może mi się przypomni później. Przed przerwą powiedziałem, że będzie to reklama. W zasadzie to nie jest reklama, bo za reklamy ktoś mi płaci, tak? A zapuszczanie promo innych podcastów, no nikt mi nie płaci i w sumie nie chcę, żeby ktoś mi za to płacił, bo rozpowszechniam to na własną rękę moje jakieś upodobania tutaj prezentuję puściłem zaraz promo Papa Cafe przedtem puściłem promo podcastu bez nazwy, zrobiłem to dlatego że po prostu lubię słuchać tych podcastów i chcę się tym podzielić może komuś się też spodobają bo to są na pewno podcasty tworzone dużo bardziej dokładnie są dużo lepszej jakości niż ten mój destylacja no, to powiedziałem, że nie miałem czasu i że, aha i nie mam jeszcze sprzętu, właśnie nie nagrywam, bo nie mam czasu, nie mam ochoty, nie mam sprzętu. Otóż, tak, ostatnim odcinkiem też tak mówiłem, że o, nie nagrywałem dużo, ale teraz mam nadzieję, że będę nagrywał częściej. No nie nagrywałem częściej, no trzeba się przyznać, tak dwa tygodnie chyba minęło, albo no nie wiem w zasadzie ile minęło czasu. Kupiłem sobie niby iPhone'a, oczywiście nie w celu nagrywania podcastów i teoretycznie ma on możliwość, żeby mm, nagrać głos, ale ten mój rekorder, który pobrałem, do niego nie jest jakiejś fenomenalnej jakości. W zasadzie to dzisiejsza chłodnica zwrotna jest bez sensu, bo jestem zmuszony przerwać te męki dla Waszych uszu, bo mówię o niczym, a nie lubię tego robić. No, to ostatnie Minut, teraz już też jest 25 prawie, więc kończę, żegnam się z Wami. A właśnie, jeszcze nie powiedziałem, to jeszcze może szybko zapowiem następny odcinek. Następny odcinek będzie to odcinek specjalny o zespole o nazwie Kaliber 44 i później o jego pochodnych, czyli paktofonice y solowy Projekcja Bradaba. WZT Ale opowiem dlaczego może. Bo jest to zespół, który wywa wywarł e, największy wpływ na polską scenę hip-hopową i nie tylko CENI Który jest taki no nie wiem według moi, mnie on jest jakimś takim guru w ogóle polskiej muzyki takiej no dzisiejszej tak, nie mówię o jakimś tam FOU, chyba że o nim mówiłem w dzisiejszym odcinku, ale jakąś taką mam dziwne, dziwne w ogóle podejście tego kolesia. Pewnie waszej uwadze nie mknęło to, że często podczas podcastu pojawia się takie... No nie mogę tego teraz zrobić. Takie bzd. I Ona nie jest zależna ode mnie, to jest po prostu kwestia mojego kabla od mikrofonu i czasami ucina mi moje e, zdania, fragmenty zdań i tak trochę są wyrwane z kontekstu później i Ciężko. No nie podoba mi się to. Muszę zmienić kabel od mikrofonu, ale niestety nie mogę teraz dogrywać tych y, kolejnych fragmentów, jako że nie mam już czasu. Y, no to co? Żegnam się z Wami. Po drugiej membrany stronie, y, po drugiej stronie mikrofonu, głośnika, z zagąbeczki od mikrofonu, siedział, stał, mówił, jakkolwiek by to zwać. Mateusz. Wysłuchaliście destylacji www.destylacja.blogspot.com Zapraszam na nowe odcinki, które już będą o, pewnie za jakieś kilkanaście dni. Coś w okolicach dwóch tygodni, ale następny odcinek będzie to już odcinek specjalny o kalibrze 44 i pochodnych. Nie wiem czy o tym mówiłem, bo się gubię dzisiaj trochę w swoich wypowiedziach. No to tak. Kaliber 44 i później ich solowe projekty i przejście do innych zespołów. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będzie podobać następny odcinek, że ten odcinek Wam się w miarę podobał, oprócz tej takiej nie najlepszej jakościowo chłodnicy zwrotnej, część kulturalna. Myślę, że była całkiem udana, że zachęciłem Was do obejrzenia ust, do przesłuchania płyty Plenty autorstwa Mariki. A więc żegnam się z Wami, mówił Mateusz. O tym już chyba też mówiłem, że ja tutaj do Was gadam co najmniej 3 albo 4 razy w dzisiejszym odcinku, więc żeby nie przedłużać, na razie.